Śpiewać będę Bogu memu, Dobu żyć będę. Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. end sure. Niech będzie z wami. Módlmy się. Wszechmocny Boże, Ojcze Niebiański, od Ciebie bez ustanku wszelkie dobro obficie otrzymujemy. Prosimy Cię, daj nam to z całego serca poznać, Abyśmy niezgłębionemu miłosierdziu Twojemu dziękowali i chwalili Cię docześnie i wiecznie. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy teraz słów pisma, które zostały wyznaczone na dzisiejszą niedzielę. Słowa Starego Testamentu czytam w pierwszej księdze mojżeszowej w 28 rozdziale od dziesiątego wiersza. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu, a gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zastał na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali anieli Boży. A Pan stał nad nią i mówił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 Oto słowo Boga żywego. Słowa Dobrej Nowiny czytam mu Ewangelisty Łukasza w 17 rozdziale od 11 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos mówiąc Jezusie Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. A to są słowa Ewangelii Świętej. Bądź pochwalony, Panie Jezu. W odpowiedzi na Boże Słowo złączmy się w wyznaniu wiary.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 Ciała z martwych wstanie i żywot wieczny. Amen. Amen. Nasz wikariusz, ksiądz Jan Kurko, już za tydzień będzie miał wprowadzenie w urząd proboszcza w Bytomiu-Miechowicach, tam gdzie został wybrany. I dziś chcemy go pożegnać wśród nas i podziękować za jego służbę. Poproszę przedstawicieli Rady Parafialnej. Ja chciałem w imieniu księdza proboszcza Rady Parafialnej Zboru Skoczowskiego, a w szczególności tu zebranych podziękować księdzu za służbę w naszej parafii jako wikary. Niech ksiądz przyjmie te wyrazy podziękowania tymi słowami. Sześć lat służby w parafii skoczowskiej minęło bardzo szybko. Wspominamy ordynację w naszym kościele w niedzielę 23 czerwca 2002 roku. Tydzień później, od 1 lipca na podstawie skierowania biskupa kościoła objął ksiądz służbę w naszej parafii jako wikariusz. Po praktyce przedordynacyjnej w Goleszowie miał ksiądz sposobność nabywać doświadczenia w parafii skoczowskiej, a pracy u nas nie brakowało. Wkrótce poznaliśmy też talenty, którymi Bóg obdarzył księdza do służby. Łatwo potrafił ksiądz nawiązywać kontakty z ludźmi. W trudnych sytuacjach pokazywał ksiądz spokój i opanowanie. Kazania ksiądza wspominamy jak żywe i dynamiczne, bogate w odniesienia do codziennego życia. Wielu wspomina budujące rozmowy przy odwiedzinach dusz pasterskich. Młodzież, którą ksiądz się opiekował, przez te lata przeżywała i dalej przeżywa Wielki Rozkwit. Szczególnie cenne dla naszej młodzieży były obozy młodzieżowe, które ksiądz co roku prowadził, a także wyjazdy weekendowe z młodzieżą i konfirmatami, co bardzo łączyło całą grupę. Dwukrotnie ksiądz prowadził grupę konfirmantów przez cały rok, aż do ślubowania konfirmacyjnego. Było to w latach 2004-2005, i 2007-2008, a także w Dębowcu w roku 2003-2004. Młodzież wspomina również ciekawe i budujące lekcje religii w gimnazjach nr 4 na ulicy Mickiewicza, nr 1 na Górnym Boże, a następnie w Szkole Podstawowej w Pogórzu i Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie. Wdzięcznie wspominamy opiekę nad zespołem wokaliz i chórkiem dziecięcym. Ksiądz Jan Kurko pełnił także w naszej diecezji funkcję pasterza młodzieży. Za wszelką tę służbę składamy dziś księdzu serdeczne podziękowania. Jesteśmy wdzięczni za dobrą i bezkonfliktową współpracę z proboszczem, pracownikami i radą parafialną. Sześć lat pracy właściwej i pełnej poświęcenia służby zostawia w naszej parafii trwały ślad. Doświadczenia wyniesione z naszej parafii skłoniły księdza do ubiegania się o samodzielne stanowisko proboszcza. Wybór proboszcza nastąpił w przededniu szóstej rocznicy ordynacji księdza, która odbyła się tu u nas w Skoczowie. Wierzymy, że na wybór proboszcza w Miechowicach to nie tylko spełnione pragnienie osobiste, lecz także Boża służba i Boży plan. Bóg prowadzi człowieka przez cały czas nauki i doświadczeń, aby powierzyć mu coraz trudniejsze i bardziej odpowiedzialne służby. W tej trudnej pracy tam na Górnym Śląsku nie będzie ksiądz sam. Będziemy wspierać księdza w modlitwie, a myślę, że i nasze kontakty nie będą zerwane. Na nowym miejscu życzymy księdzu i rodzinie wszelkiego błogosławieństwa, zdrowia i dalszego zapału do pracy. Oby parafia w Miechowicach kwitła i rozwijała się, Niech Bóg obdarzy księdza gorliwością w służbie i pokojem w sercu. Niech pozwoli dalej rozwijać talenty i dary, którymi sam księdza obdarzył. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Dziękuję. A ja, Janku chcę Ci serdecznie szczególnie podziękować za to, żeśmy się zawsze dobrze rozumieli, że mogłem na Tobie polegać, że byłeś dla mnie wielką pomocą i zachowam Cię w swoim sercu i w pamięci, tak jak cała nasza parafia. Dziękuję. Do tych słów, podziękowań także i my się dołączamy jako chór. Mottem naszej pracy chórowej są słowa, pieśni. Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami. I właśnie dzisiaj chcemy podziękować i z sercem i ustami za współpracę. Za to, że... Ksiądz był też zawsze z nami, pomimo, że nie był członkiem choru, a szkoda. Dziękujemy Bogu za to, że skierował sprzed 6 laty księdza tutaj do naszej parafii. Długo pozostanie w pamięci, w naszych pamięci te kazania wspaniałe, bogate w treści, choć krótsze jak normalnie, ale bardzo się nam podobały. Życzymy wiele błogosławstwa, wiele sił i wytrwałości i wiele łask Bożych na, na nowym miejscu. W służbie dla Pana. Dziękuję. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Słowa, które będą nas wprowadzały w dzisiejsze rozważanie, czytam z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan w piątym rozdziale od czternastego wiersza. Wzywam was też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, Baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Drogi Boże i Ojcze, Tobie dziękujemy za słowo, które dzisiaj nam dajesz. Tak prosimy cię, Panie, krocz nas, ucz nas kroczyć w jego nauce, w posłuszeństwie twemu słowu i daj nam mądrość, Panie, byśmy każdego dnia kroczyli, wiedząc, że ty jesteś tuż obok. Oto prosimy cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, czas pożegnania to niełatwy czas. Można powiedzieć, że to trudny czas. Trudno jest znaleźć jakieś słowa, które by potrafiły podsumować to wszystko, co dane było człowiekowi przeżyć w jakimś czasie, w jakimś miejscu. Zwłaszcza jeśli był to czas dobry, błogosławiony, pełen naprawdę dobrych doświadczeń. Myślę też, że... Presja czasu, który niemiłosiernie się kurczy, zawsze sprawia, że zaczynamy zupełnie inaczej spoglądać na słowa, które wypowiadamy, zupełnie inaczej zaczynamy myśleć o tym, co powiedzieć, czując, że każde słowo ma ogromne znaczenie, każde słowo ma chciałoby się w każdym słowie przekazać jeszcze to, o czym człowiek żyje, dzięki czemu tak naprawdę jego życie. Zmieniło się, i myślę, że patrząc na dzisiejszy list, można powiedzieć, że z pewnością apostoł Paweł nieraz przeżywał takie doświadczenia. Trudno nawet zliczyć, ile razy przyszło mu się żegnać w różnych miejscach. Tutaj jego listy czy księga dziejów apostolskich są dla nas pewnym wskazaniem. Myślę też, że nieraz Paweł stawał przed dylematem, co powiedzieć na zakończenie, by to, co zmieniło jego życie, ta radość, którą dzięki Chrystusowi miał, by mogła w jakiś sposób się utrwalić. Zbory, pośród których przyszło działać Pawłowi, to były zbory różne. Zbory z różnymi problemami, z różnymi doświadczeniami, można powiedzieć, i mniejsze, i większe. Ale myślę, że ilekroć Paweł odchodził, chciał ich zostawić dokładnie z tym, z czym przychodził, a mianowicie z świadectwem o Jezusie Chrystusie. Bo wiedział, że z tym został posłany, że Jezus Chrystus zmienił jego życie, że spotkanie w drodze pod Damaszkiem odmieniło całe spojrzenie na świat, który jest wokół i tym wszystkim Paweł chciał się dzielić. Ale kiedy czytamy jego listy, kiedy myślę, że wielokrotnie przychodziło mu się żegnać, to nie zawsze używał słów, które dzisiaj nazwalibyśmy słowami wielkimi, czy jakimiś wielkim, wielką nauką. Kiedy spoglądamy na nasz dzisiejszy tekst, można powiedzieć, że to, z czym Paweł zostawia Tesaloniczan, to, co chce im na koniec pokazać, to można powiedzieć rzecz bardzo prosta. Ale wynikająca również z głębokiego doświadczenia Pawła tego, że kroczenie za Chrystusem to nie jest nauka, to nie jest tylko i wyłącznie przesłanie, ale to jest praktyka życia. Kroczenie za Chrystusem odmienia życie człowieka. I krocząc za Chrystusem, realizujemy to w bardzo praktyczny sposób. I można powiedzieć, że to, z czym Paweł zostawia Tesaloniczan, to pewien zbiór, wydaje się, prostych, podstawowych wskazań, które kieruje do tego zboru i chce, by o nich nie zapomnieli. Dlatego, że jest chyba tak w życiu człowieka, że myśląc o rzeczach wielkich, myśląc o rzeczach wspaniałych, można po drodze zagubić to, co jest proste. A czasami właśnie to, co jest proste, jest niezbędne, można powiedzieć, jest chyba też najcenniejsze w tym wszystkim. I tak jest też w kroczeniu za Chrystusem. Tak jest też w kroczeniu tym wszystkim, co dał Bóg. I dzisiejsze słowa to można powiedzieć, pewien zbiór, zbiór uniwersalny, dlatego że zbiór, choć powiedziałem, że Pawłowi przyszło spotykać się z różnymi problemami w zborach, to myślę, że te wskazania są wskazaniami aktualnymi w każdym miejscu i w każdym czasie. To są wskazania, do których należy i powinno się wracać powielokrotnie, bo one pokazują, że realizacja kroczenia za Chrystusem, realizacja życia. To jest tak naprawdę realizacja w trzech płaszczyznach, czy w trzech wymiarach. Po pierwsze w relacji z Bogiem, po drugie w relacji ze wspólnotą, w której się jest, ale też w relacji z otaczającym światem. Nie można mówić, że jest się wielkim chrześcijaninem, że krączy się za Bogiem, jeśli zapomina się o swoim bliźnim, jeśli zapomina się o świadectwie, albo jeśli zapomina się o tym że podstawowa relacja to jest ta z Bogiem. Dlatego Paweł przypomina kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, módlcie się i dziękujcie. Bo to jest coś, co trzyma nas w relacji z Bogiem. Można nauczyć się wiele o Bogu, można wyczytać z wielu książek wspaniałe rzeczy. Ale to, co jest dla nas podstawowe, to nasza odpowiedzialność za tą część relacji, jaką mamy z Bogiem. Jeśli jesteśmy Jego dziećmi, jeśli Chrystus mówi do swoich uczniów, jesteście moimi przyjaciółmi, to znaczy, że jesteśmy w relacji, a w każdej relacji po obu stronach jest pewna odpowiedzialność, którą musimy podjąć. Bóg wypełnia swoje zadanie i kroczy blisko człowieka. Ale chcę, by człowiek tego nie zapominał, nie tylko wtedy, kiedy w czasie świątecznym spotykamy się w Kościele, czy kiedy spotykamy się w innych uroczystościach, ale by pamiętał o tym każdego dnia, by krocząc w swojej zwyczajnej codzienności, w pracy, wtedy kiedy jest z innymi, wtedy kiedy wypoczywa, by pamiętał że Bóg jest blisko, że Bóg jest obok Niego, że może w tym wszystkim zwracać się do Boga i powinien zawsze w każdym miejscu, w każdym położeniu Bogu dziękować. Myślę, że to wszystko uczy zupełnie innego spojrzenia, uczy też innego doświadczenia relacji z Bogiem, bo pozwala człowiekowi rozumieć, że wtedy, kiedy przychodzi mu przechodzić przez radosne czy trudne doświadczenia, Bóg jest blisko, że Bóg jest współtowarzyszem życia człowieka i myślę, że z tym Paweł chce zostawić zbór w Tesalonice, by myśląc o oczekiwaniu na Chrystusa, by myśląc o Jego przyjściu, nie zapomnieli, że każdy dzień, można powiedzieć, każda zwyczajna godzina życia to jest godzina, która upływa w Bożej obecności. I z tego można się cieszyć, z tego można się radować. Za to można Bogu dziękować. Ale to oznacza, że wszystko czym żyjemy może stać się w naszym życiu modlitwą. Kiedy Paweł pisze bez ustanku módlcie się, to nie ma tutaj na myśli tego, by zbór w Tesalonice cały czas przebywał w jednym miejscu na jakiejś liturgii i tam spełniał tylko modlitwy liturgiczne. Ale chcę, by ci, którzy tworzą ten zbór pamiętali o jednej rzeczy, że każdy z nas ma swoją osobistą relację z Bogiem. Każdy z nas jest jego dzieckiem i w każdej chwili życia możemy nawet tym, co robimy, dziękować Bogu i tym modlić się do Boga. Ale Paweł pokazuje tym w Tesalonice, a ja myślę, że to jest też wskazanie dla nas dzisiaj, że relacja, która odmieniła jego życie, że relacja z Bogiem powinna też rzutować na relację z drugim człowiekiem. Z człowiekiem, którego mamy obok siebie w zborze, czy z człowiekiem, którego spotykamy na ulicy. Można powiedzieć, że to co Paweł mówi, to jego wskazania, to są wskazania proste. Bądźcie dobrzy dla drugiego człowieka, zwracajcie na niego uwagę, bądźcie dla niego pomocą, bądźcie dla niego wsparciem, ale słowo, które pojawia się, starajcie się. Można powiedzieć, że kiedy słyszymy wskazania do życia chrześcijańskiego realizowane właśnie w relacji do drugiego człowieka, wielu mówi to pobożne życzenia, wielu mówi tego nie da się realizować. Ale kiedy czytamy w Bożym Słowie, nie tylko u Pawła, starajcie się, to trzeba sobie zadać pytanie, czy dokładamy tego starania. Bo być może problem w realizacji polega na tym, że kiedy słyszymy te wskazania, słyszymy napomnienia czy zachęcenia, z góry mówimy, to jest niemożliwe. I tak naprawdę gdzieś z góry jakby odkładamy to, co jest przecież w zasięgu życia człowieka. Przecież to nie są wielkie wezwania, by być miłym dla drugiego człowieka. <śmiech> czy jest rzeczą trudną uśmiechnąć się do kogoś, kto jest obok nas? Czy jest rzeczą trudną powiedzieć słowo dziękuję, powiedzieć słowo proszę? Czy jest rzeczą trudną zapytać się, czy w czymś nie mogę pomóc? Paweł chce, by ta wspólnota w Tesalonice mogła być wspaniałym świadectwem, a będzie świadectwem, jeśli życie, które będzie realizowała, będzie życiem szczerym, Jeśli ci, którzy będą spotykać tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, będą mówili, ich życie wygląda inaczej. Oni są inni dla siebie. Oni w inny sposób na siebie reagują. A przede wszystkim są tymi, którzy są dla siebie wsparciem, którzy są dla siebie pomocą, którzy są dla siebie zachęceniem. I dlatego myślę, że gdzieś to słowo, które pojawia się starajcie się jest słowem, które jakby składa też na nas pewien obowiązek. Na nasze staranie się o miejsce, które tworzymy, o wspólnotę, którą tworzymy, ale również by pamiętać o tym, że każdy napotkany człowiek jest naszym bliźnim. Bycie chrześcijaninem nigdy nie może oznaczać zamknięcia się na miejsce czy na wspólnotę, którą się tworzy. Ale tak jak czytaliśmy tydzień temu e, słowa Chrystusa, który pokazywał, kto jest moim bliźnim, tak samo i Paweł dzisiaj nam przypomina, by być świadectwem dla wszystkich, by być tą pomocą dla wszystkich. Te zbory, które, o których dzisiaj czytamy, e, Drodzy, między innymi wzrastały dlatego, że pierwszym świadectwem, którym spotykali się inni, było świadectwo tego, że życie tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to życie odmienione, to życie, które się przemienia. To nie jest życie, które zmieniło się z dnia na dzień, ale to jest życie, które w drodze za Jezusem Chrystusem podąża ku temu, co Jezus Chrystus wskazał nam jako cel. Ale chcę też szczerze wypełniać to wszystko, z czym Jezus tutaj swoich uczniów zostawił. Drodzy, kiedy czyta się te słowa, można powiedzieć, to wszystko jest proste. To wszystko jest tak naprawdę jakimiś takimi prostymi, zwykłymi wezwaniami. Ale myślę, że warto o tym pamiętać. I myślę, że kiedy apostoł Paweł pisał listy do Tesaloniczan, z którymi miał sporo problemów, zwłaszcza i jeśli chodzi o ich oczekiwanie i to wszystko, co sprawiło to w ich życiu, chciał przypomnieć im kilka prostych rzeczy. Chciał zostawić ich w pamięci tego, że życie chrześcijańskie to nie jest teoria, ale to jest praktyka dnia codziennego. I drodzy, kiedy przychodzi mi dzisiaj po raz ostatni zwracać się do was, to myślę, że te słowa są też swego rodzaju słowami pożegnania. By to wszystko, co jest waszym zapałem, by to wszystko, co kiedyś pobudziło ten zbór, co dzisiaj ten zbór prowadzi, by to wszystko ciągle mogło w tym zborze być żywe. Byście spotykając się na herbacie, byście witając się na nabożeństwach młodzieżowych, pamiętali, że jesteśmy tutaj wspólnotą. Ale byśmy to wszystko, czego doświadczamy tutaj, czego nauczamy się tutaj, potrafili też wynieść na zewnątrz i być świadectwem w tym mieście, w tym kraju, być świadectwem dla świata. I życzę, drodzy, wam wszystkim dużo, dużo Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia i tego, byście po prostu Boga mogli doświadczać każdego dnia. Amen. Będziemy się modlić. Wszechmogący Boże i Ojcze, Tobie dziękujemy za słowo, które nam dajesz, bo Ty, Panie, pokazujesz, jak ważne jest to, czym żyjemy, jak ważne jest to, w jaki sposób realizujemy swoje życie każdego dnia. Daj nam, Panie, takie zaufanie, że Twoje Słowo jest tym, które chce nas prowadzić do miejsca, które Ty dla nas przygotowałeś. Ucz nas, Panie, posłuszeństwa i zaufania do tego wszystkiego, co dzięki Twemu Słowu możemy dzisiaj mieć. Panie, ucz nas tego, czym jest życie chrześcijańskie we wspólnocie, ale ucz nas też, Panie, tego, czym jest relacja z Tobą, co znaczy dbać o nią, ale też, Panie, co znaczy być świadectwem w miejscu, które nas postawiłeś. Drogi Boży i Ojcze, dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Za to, Panie, że jest to czas łaski, że jest to czas, kiedy możemy Ciebie poznawać. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo dla tego zboru tutaj. Prosimy Cię też, Panie, o błogosławieństwo dla naszej młodzieży tam w Sorkwitach. Panie, by ten czas, który im jeszcze pozostał, był czasem błogosławionym. Zachowaj ich w bezpieczeństwie, ale też, Panie, prowadź ich w takiej radości bycia z sobą. Drogi Boże i Ojcze, Tobie dziękujemy za każde słowo, które od Ciebie mamy i za każdy dzień, który możemy przeżywać w Twojej obecności. Tobie niech będzie chwała, cześć, uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałem podać teraz ogłoszenia. W niedzielę 31 sierpnia nabożeństwa w Skoczowie o godzinie 8 Będzie to nabożeństwo szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego. I o godzinie 10.00 nabożeństwo główne. W Dębowcu nabożeństwo o 10.00. W Simoradzu o 8.30. I w Pierścu o 10.00. Drodzy, dziś po nabożeństwie rannym tradycyjnie zapraszamy na herbatę lub kawę do sali Chórowej. Zapraszam, myślę, że to jest zawsze taki fajny czas, kiedy można z sobą jeszcze chwilę pobyć, porozmawiać, podzielić się, a jak to mówię, rosół zawsze można później troszeczkę nastawić, także myślę, że tych parę chwil spędzonych z razem zawsze też buduje wspólnotę, także serdecznie, serdecznie zapraszamy na kawę i herbatę. Ciasta też jest trochę, także myślę, że będzie fajnie. Drodzy, powrót młodzieży z obozu w Sorkwitach w piątek około godziny 9.45, godzina biblijna w czwartek o 18.00, spotkanie młodzieżowe w najbliższą sobotę również o godzinie 18.00. Przyjmujemy zapisy na naukę konfirmacyjną młodzieży z rocznika 1994, pierwsza lekcja odbędzie się w sobotę 6 września o godzinie 8.00 w sali parafialnej. W sobotę po przerwie wakacyjnej próba chórku dziecięcego o godzinie 9.45. Do odebrania jest najnowszy numer zwiastuna. Drodzy, w związku z wojną na, Kau na Kaukazie, diakonia naszego kościoła organizuje zbiórkę ofiar na potrzeby uchodźców i ofiar cywilnych tej wojny. Na cent będziemy chcieli w niedzielę za tydzień złożyć ofiarę. Ołtarzową. Z żałobnej karty, wczoraj została pochowana w Skoczowie Świętej Pamięci Maria Kukuczka, lat 98, która mieszkała w Międzyświeciu pod numerem 69, a ostatnio w Domu Pomocy Społecznej tutaj w Skoczowie. Informujemy również, że zmarł Świętej Pamięci Józef Pilch, lat 81, zamieszkały w Pierścu przy ulicy Winogradzkiej 104. Pogrzeb będzie się jutro w Pierścu o godzinie 16. Niech Bóg pocieszy zasmucone rodziny. Drodzy, y pozwólcie, że teraz ja powiem kilka y słów. Y ja również chciałem podziękować za y te sześć lat bycia y tutaj. To był dla mnie naprawdę y dobry czas, takiej dobrego doświadczenia, dobrej nauki, dobrego szefa, co niesamowicie jest ważne dziękuję wam wszystkim za, za też za bycie, za wsparcie, za słowa za spotkania no właśnie to jest trudne później coś powiedzieć, tak no cieszę się, że mogłem tutaj być to chyba tak myślę, że w pełni oddaję to co czuję to był dobry czas i, i myślę, że to co pan kurator powiedział też, że Wierzę też w to, że te doświadczenia, których mogłem tutaj nabyć, że one będą mogły przynieść też swój owoc tam w Bytomiu i Miechowicach. Dziękuję chórowi za śpiew na dzisiejszym nabożeństwie. Muszę powiedzieć, że przy tej pieśni o błogosławieństwie to mi się łezki pojawiły. Na szczęście byłem odwrócony, więc nikt nie widział. No i. Chyba tyle z takich rzeczy. Mam nadzieję, że, że przy różnych okazjach jeszcze będziemy mogli się zobaczyć. Drodzy, ja też zapraszam. Wiem, że nie wszyscy będą mogli, ale 31 jest moje wprowadzenie w Bytomiu Miechowicach o godzinie 15. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś chciałby przyjechać, będzie miłym gościem na tej uroczystości. A teraz przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże naszych serc i myśli naszych. W Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.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 Wysławiajcie Pana, Albo w imię jest dobra, alleluja. Pan jest mocą i pieśnią moją. Alleluja! Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja! Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da po.